Typ psychasteniczny Psychastenik jest pozornie antytezą histeryka. Gdy histeryk kocha teatr, chce błyszczeć, imponować otoczeniu, być zawsze w centrum uwagi, to psychastenik chętnie by się zapadł pod ziemię, ubrał w czapkę niewitkę, męki przechodzi, gdy znajdzie się w centrum uwagi otoczenia, nie wie wówczas, co z sobą zrobić. Wszystko mu zaradza własne ręce, nogi, własny głos. Nie chce odbijać się od otoczenia, ubiera się szaro, chciałby przejść przez życie niespostrzeżony, choć w głębi duszy marzy mu się wielki teatr. Chciałby stać się kimś wielkim, sławnym, człowiekiem, o którym wszyscy mówią, ale marzenia te głęboko ukrywa. Histeryk łatwo realizuje swe potencjalne struktury czynnościowe, zależnie od sytuacji zmienia się jak kameleon. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, potrafi odegrać różne role, zakochanego, pogniewanego, oburzonego, zachwyconego i tym podobne z jednej roli łatwo przeskakuje do innej, choćby jej przeciwstawnej. Wahanie u niego jest krótkie, decyzja zapada, nim zdąży o niej pomyśleć. Nie znosi ciężaru struktur czynnościowych potencjalnych, stara się je natychmiast realizować, a gdy to niemożliwe, zostają one zepchnięte ze świadomości. Psychostenik natomiast wciąż się waha. Decyzja jest dla niego obarczona niezwykłym ciężarem odpowiedzialności, nieraz trzeba go w końcu z zewnątrz popchnąć, bo sam by się nigdy nie zdecydował. Gdy zdecyduje, nieraz żałuje swej decyzji, długo nad nią rozmyśla, robi sobie wyrzuty sumienia, chciałby ją zmienić. Typową u niego cechą jest esprit des salier, dowcip spóźniony. Odpowiedź po nie w czasie. Dopiero na schodach przypomina sobie, co powinien, by upowiedzieć i jak się miał zachować przed chwilą w salonie. Realizacja struktur czynnościowych przychodzi mu niesłychanie ciężko. Jest zawsze niezadowolony ze swego wykonania, ze swej gry. Maska społecznego uwiara. System samokontroli jest u niego niezmiernie rozwinięty. Wciąż czuje krytyczne spojrzenie otoczenia na sobie, cokolwiek robi, wydaje mu się złe, niezręczne. Wszyscy są lepsi od niego, on najgorszy. Trzeba mu stale dodawać odwagi i wiary w siebie. Przerostu układu samokontrolującego u psychostenika działa hamująco na aktywność i na proces decyzji. Struktury potencjalne ulegają nieraz niezwykłemu przerostowi, a zrealizowane są nikłe i z nich psychastenik jest przeważnie niezadowolony. Skutkiem tego współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest u niego niski, podczas gdy u jest on wysoki. Dla psychostenika wszystko jest mało prawdopodobne, zbyt trudne, niemożliwe. Woli wycofywać się z życia, niż iść naprzód. Często życie traktuje jako przykry obowiązek, żyje, bo się urodził i musi żyć. Samo życie niezbyt go pociąga, cieszy go jedynie pochwała otoczenia, ona dodaje mu wiary w siebie, ona może zmobilizować go do wysiłku. Histeryk łatwo wyładowuje swoje uczucia burza w szklance wody. Psychastenik raczej dusi je w sobie. Czasem, gdy zbyt wiele negatywnych uczuć w nim się nazbiera, następuje wybuch. Otoczenie jest wówczas zdumione, że ten cichy i spokojny człowiek w tak gwałtowny sposób się wyładowuje. W żargonie psychiatrycznym mówi się o kolcu stenicznym psychasteników. Na ogół sprawiają oni wrażenie miękkich, ustępliwych, łagodnych. Są jednak pewne sektory ich psychiki, w których są twardzi i nieustępliwi. Psychastenicy zazwyczaj mają swój świadomy system wartości, ale zwykle boją się go pokazać światu otaczającemu. System ten jest często zbyt wyidealizowany i trudny do zrealizowania. Psychastenik dla świętego spokoju woli nieraz przyjmować systemy wartości swego otoczenia, mimo że wewnętrznie przeciw nim się buntuje. Odczuwa on lęk przed otoczeniem społecznym, potępienie społeczne jest dla niego największą karą, dlatego stara się dopasować i do swego otoczenia, być takim jak inni, nie odstawać, być niezauważonym, nie być ani pierwszym, ani ostatnim. Podobnie u histeryka, pytaniem najbardziej go męczącym jest co o mnie inni pomyślą. Tylko o ile histeryka pytanie to pobudza do realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, to psychastenika pytanie to wyraźnie hamuje, potencjalne struktury czynnościowe dusi on w sobie, a stara się realizować tylko te, które są w pełni przez otoczenie aprobowane. Dlatego odczuwa on wewnętrzne zakłamanie, gdyż co innego nieraz myśli, a co innego musi robić. U histeryka raczej otoczeni wyczuwa jego zakłamanie, on sam często nie zdaje sobie z niego sprawy. W pracy histeryk jest zazwyczaj nieodpowiedzialny i unika wysiłku, natomiast psychastenik bywa przesadnie odpowiedzialny, wytęża swe siły do maksimum i ma wrażenie, że wszystko co robi, źle robi, nie ma wiary w siebie, otoczenie musi dodawać mu otuchy, wzmacniać jego autoportret. Psychastenicy w przeciwieństwie do histeryków są dobrymi pracownikami, można na nich polegać, są obowiązkowi, ambitni, cisi i pokornego serca. Jeśli w związkach erotycznych histeryka najwięcej pociąga samo zdobywanie partnera czy partnerki, to psychostenik właśnie tegoż zdobywania najwięcej się boi, nie dowierza swoim siłom i swej atrakcyjności, i zwykle raczej on jest zdobywany niż zdobywcą. Często też w jego życiu erotycznym występuje duża rozbieżność między marzeniem a rzeczywistością, miłość jego łatwiej realizuje się w świecie wyidealizowanym niż realnym. Pozostaje to w związku z typową dla niego trudnością realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. Ma on zawsze poczucie, że to, co zostało zrealizowane, jest znacznie gorsze od tego, co tkwiło w nim potentia w sferze możliwości czy nadziei. Dlatego miłość u niego pozostaje, często zamknięta w sferze marzeń, a to, co z niej udało mu się zrealizować, przynosi nieraz rozczarowanie, niedosyt, a nawet wstręt, zwłaszcza wówczas, gdy do realizacji miłości został w jakiś sposób przymuszony. Nie tak rzadko się to zdarza, gdyż, jak wspomniano, jest on raczej zdobywany niż zdobywcą. Ta postawa przymuszonego jest dla psychastenika dość typowa i dotyczy nie tylko jego życia erotycznego. Odnosi się nieraz wrażenie, jakby on w ogóle był do życia przymuszony, że jest poczucia obowiązku, rzadko życie naprawdę go cieszy, przyjemności są obarczone poczuciem winy, świat go zbytnio nie pociąga, gdyż wciąż ma wrażenie, iż jego realizowanie się w tym świecie jest jakoś fałszywe, niedobre, zbyt wiele rozbieżności istnieje między strukturami czynnościowymi potencjalnymi a zrealizowanymi. Histeryk, jak się zdaje, silniej trzyma się życia niż psychastenik. Prawo zachowania własnego życia jest tu histeryka naczelną zasadą hierarchii wartości, czego nie można by powiedzieć o psychasteniku. Właściwie nie wiadomo, co go przy życiu utrzyma. chyba poczucie obowiązku. Psychastenik jest często oderwany od użycia, lepiej czuje się, przeciwnie niż histeryk, wśród struktur czynnościowych potencjalnych niż wśród zrealizowanych. Według typologii Pawłowskiej częściej jest on typem myśliciela niż artysty, to znaczy procesy drugiego systemu sygnalizacyjnego przeważają u niego nad procesami pierwszego systemu. Procesy drugiego systemu są dalsze od progu realizacji niż procesy pierwszego systemu. Potencjalna struktura czynnościowa, by stać się strukturą zrealizowaną, musi przejść przez końcówki receptoryczno-efektoryczne łuku odruchowego. U histeryka wszystko dzieje się jakby na obwodzie łuku odruchowego. Jego obraz świata jest zazwyczaj zmysłowy, a aktywność w świecie, głównie ruchowa, to znaczy wszystkie te formy aktywności, które wyraźnie manifestują się w świecie otaczającym. Natomiast u psychastenika aktywność koncentruje się w środkowym odcinku łuku odruchowego, nie angażując często końcówek receptorycznych i efektorycznych. Dlatego psychastenik jest bardziej typem myśliciela niż artysty. Ta przewaga drugiego systemu sygnalizacyjnego nad pierwszym w psychostenie wiąże się z przewagą struktur czynnościowych potencjalnych nad zrealizowanymi. Struktury potencjalne bowiem zajmują centralny odcinek łuku odruchowego, a struktury zrealizowane, odcinki krańcowe, receptoryczno-efektoryczne. Trudność decyzji jest wynikiem przeciążenia środkowego odcinka łuku odruchowego, gdy struktur potencjalnych jest zbyt wiele, trudno zdecydować, którą z nich wybrać. Proces decyzji staje się uciążliwy. Wahanie i niepewność stają się cechami takiego człowieka. Z wahaniem i niepewnością wiąże się pewne cechy anarkastyczne, które u psychasteników nierzadko występują. Typowe dla natręstw: przeżuwanie, powtarzanie tej samej czynności, sprawdzanie, wynika nieraz z trudności decyzji. Nie mogąc podjąć samodzielnie decyzji, psychastenik nierzadko ucieka się do rytuału, do decyzji sobie narzuconej, niezależnie od swego stanu wewnętrznego, to jest potencjalnych struktur czynnościowych i sytuacji zewnętrznej wykonuje to, co jest nakazane, co jest w jego mniemaniu koniecznością a nankę, choćby to była czynność zupełnie bezsensowna. W czynności tej jednak zawiera się wiara w jej moc magiczną, że ona odczyni zło związane ze zbyt trudnym dla psychastenika procesem decyzji. Jak się zdaje, istnieją zasadnicze różnice między psychasteniczną a obsesyjną sywetką osobowości, ale skłonność do anarkastycznych form zachowania się jest im wspólna. W zespołach anarkastycznych charakterystyczny jest element perseveracji, ta sama myśl, czynność, przeżycia powtarzają się wielokrotnie. Tendencje perseveracyjne mogą wystąpić przy trudnościach decyzji. Gdy nie można zdecydować się na tę czy na tamtą strukturę czynnościową, może zdarzyć się, że zostanie wybrana struktura całkiem przypadkowa, sam fakt, że została ona wybrana, sprawia, iż wybór jej będzie się stale powtarzał. Przebiła się ona bowiem przez opór procesu decyzji. Nierzadką cechą psychasteników jest upór, gdy raz wejdą na jakąś drogę, to już trudno ich z niej sprowadzić. Trzymają się jej kurczowo, gdyż choć droga ta może być zła, to jednak zwalnia ich z niepokoju i wątpliwości decydowania. Tu wyraźnie uwidacznia się różnica między histerykiem a psychastenikiem. Histeryk wciąż coś nowego realizuje, wciąż na nowe drogi wkracza, gdyż proces decyzji nie nastręcza mu trudności. Twórca pojęcia psychastenii Janet dawał dość szeroki zakres temu pojęciu, uważając, że u podłoża psychastenii leży incą D to jest jakby niewykończenie struktury osobowości, co w dzisiejszej terminologii odpowiadałoby najlepiej osobowości niedojrzałej. Jeśli u histeryka niedojrzałość osobowości objawia się przede wszystkim brakiem poczucia odpowiedzialności i przewagą biore naddaje w związkach uczuciowych, to u psychastenika przejawia się ona w niedorozwoju autoportretu. Psychostenik nie potrafi obiektywnie popatrzeć na siebie. Wprawdzie u histeryka obraz własnej osoby bywa z reguły zafałszowany, to jednak na ogół jest on z niego zadowolony. U psychostenika rozdźwięk między obrazem wyidealizowanym własnej osoby, a realnym jest tak duży, że nie ma możliwości pogodzenia obu obrazów z sobą. Psychostenik chciałby być inny niż jest w rzeczywistości, jest stale z siebie niezadowolony i nawet aprobata otoczenia, na którą jest szczególnie uwrażliwiony, nie zmienia jego dezaprobującego nastawienia do własnej osoby. Odnosi się wrażenie, jakby jego układ samokontrolujący był nastawiony stale na nie, na krytykę. Trudno powiedzieć, skąd bierze się ten zbytni krytycyzm w stosunku do własnej osoby, zwłaszcza że nieraz psychastenicy są od dziecka aprobowani i chwaleni przez otoczenie. Nie da się więc tłumaczyć go zbyt surowym zwierciadłem społecznym. Wydaje się, że przyczyna tkwi w zbytniej rozbieżności między strukturami potencjalnymi a zrealizowanymi. Psychastenik jest jakby przytłoczony swymi możliwościami, tak że cokolwiek uda mu się zrealizować, jest zbyt nikłe i marne w porównaniu z tym, co we własnym mniemaniu mógłby i powinien dokonać. U każdego człowieka istnieje rozdźwięk między wyidealizowanym, potencjalne struktury czynnościowe, a realnym obrazem własnej osoby, struktury zrealizowane. Rozdźwięk ten zmusza człowieka do stałego poprawiania siebie, dzięki niemu dokonuje się indywidualna ewolucja. U psychastenika jest on jednak za duży, także zamiast pobudzać go do realizacji siebie, często go hamuje. W kontakcie z psychastenikami często odnosi się wrażenie, że są oni przyhamowani. Otoczenie nieraz stara się ich rozhamować, dodać wiary w siebie. Nieraz miałoby się ochotę ich upić i zobaczyć, czy mu się nie rozhamują i jak się wtedy będą zachowywać. Rzeczywiście psychastenicy pod wpływem alkoholu często się odhamowują, stają się swobodniejsi i widzą siebie w lepszym świetle. W terminologii pałowowskiej można by mówić u psychasteników o przewadze procesów hamowania, a u histeryków o przewadze procesów pobudzenia. Obraz własnej osoby tworzy się na zasadzie realizowania potencjalnych struktur czynnościowych. Musimy stale sprawdzać się w działaniu na świat otaczający. Bez tego nasz autoportret straciłby cechy rzeczywistości, odczuwalibyśmy własną nierealność. W psychostenii zresztą nierzadkie są objawy depersonalizacji i derealizacji. Histeryk zbyt łatwo siebie realizuje, stąd wrażenie teatru, gry, zakłamania. Psychostenik zbyt trudno się realizuje, stąd wrażenie niedopowiedzenia, zatajenia, maski, pod którą coś nieznanego się ukrywa. Życie wymaga ustawicznej aktywności, trzeba wciąż wypróbowywać własne możliwości, sprawdzać się w działaniu. Nie można żyć tylko potencjalnymi strukturami czynnościowymi, gdyż taki styl życia kończy się wybuchem, potencjalne struktury czynnościowe zostają wyrzucone na zewnątrz i stają się psychotyczną rzeczywistością chorego. Warto wspomnieć, że sylwetka przedchorobowa w schizofrenii ma zwykle bardzo wyraźne cechy psychasteniczne. Powstaje pytanie, dlaczego psychastenicy mają znaczne trudności w realizowaniu swych potencjalnych struktur czynnościowych? Skąd bierze się u nich taka przewaga procesów hamulcowych? Trzeba by najpierw odpowiedzieć na pytanie, co jest motorem ludzkiej aktywności. Z biologicznego punktu widzenia motorem tym są dwa prawa biologiczne, zachowania życia własnego i gatunku. W psychastenii prawa te mają słabszą moc oddziaływania. Psychastenik jest jakby luźno z życiem związany. Żyje jakby na marginesie życia, nie potrafi o życie walczyć, łatwo poddaje się, nie potrafi też kochać. To słabe ufiksowanie się w życiu jest na pewno w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie, ale też czynniki środowiskowe nie są bez znaczenia. Prawa biologiczne u człowieka są pod silnym naciskiem praw społecznych i kulturowych, co może wiąże się z tym, że u człowieka metabolizm informacyjny bierze górę nad metabolizmem energetycznym. Różnego rodzaju zespół czynników środowiskowych może wpłynąć na to, że człowiek traci stopniowo wiar w siebie, a z nią też swoje przywiązanie do życia. Związanie z życiem idzie w parze z wiarą we własne siły, z wiarą, że wyjdzie się z walki z otoczeniem zwycięsko. Autoportret i dynamika życiowa są z sobą ściśle powiązane. O tym świadczy choćby fakt, że wszystkie wahania nastroju, to jest dynamiki życiowej, przede wszystkim odbijają się na autoportrecie. Trudno powiedzieć, jakie warunki środowiskowe działają korzystnie, a jakie niekorzystnie na autoportret i dynamikę życiową, Czasem zbyt dobre warunki, zbyt długo utrzymujące się macierzyńskie środowisko wydelikacają człowieka, odbierają mu chęć do ekspansji w świat otaczający, choćby z obawy, że nigdy nie będzie tam tak dobrze i bezpiecznie jak w środowisku macierzyńskim. Złe warunki środowiskowe, niedostateczna macierzyńskość środowiska rodzinnego mogą natomiast stać się przyczyną załamania, utraty wiary w siebie, a z nią też chęci do życia. Psychastenicy są stosunkowo silniej uczuciowo związani z ojcem niż z matką, obserwacja ta jednak wymagałaby potwierdzenia na podstawie bardziej szczegółowo przeprowadzonych badań. Związek uczuciowy z matką niejednokrotnie wyznacza koloryt emocjonalny dalszego życia. Matka jest jakby reprezentantką otaczającego świata i im silniejszy jest z nią uczuciowy związek, tym silniejsza jest też więź z życiem. Ojciec natomiast jest reprezentantem normatywnej strony życia i gdy z nim związek uczuciowy jest silny, to ta strona życia będzie udanego człowieka przeważać poczucie norm społecznych, obowiązku i tym podobne, a bezpośrednie powiązanie z życiem będzie stosunkowo słabe. Są to jednakże uogólnienia bardzo hipotetyczne. Nie dysponujemy jeszcze dostatecznie wyraźnym obrazem historii życia ludzi należących do różnych klas typologicznych, by można się kusić o stwarzanie typologii opartej na przekroju podłużnym historii życia, choć właśnie taka typologia byłaby najracjonalniejsza. Psychastenicy często boleśnie odczuwają brak związania z życiem. Skarżą się na chroniczny brak radości życia, na życie z obowiązku, na jego szarość, brak przyjemności. Miłość życia jest na pewno cechą, dzięki której życie ma swój smak i barwę. Trudno żyć, nie kochając życia. Psychastenicy są często właśnie na takie jałowe życie skazani. Jeśli szukają oni bardzo aprobaty otoczenia, to może też dlatego, że aprobata ta pobudza ich do życia. Poprzez poprawę autoportretów wzrasta ich wiara w samych siebie, a dzięki temu także chęć do życia. Psychastenia znaczy dokładnie słabość duszy asthenos, słaby. Psychastenicy w trudnych sytuacjach życiowych nieraz jednak potrafią zachować się bardzo dzielnie. W czasie wojny należeli oni do najodważniejszych żołnierzy. Potrafią oni uparcie walczyć o swą hierarchię wartości. Na czym więc ich słabość duszy polega? Odczuwają oni lęk przed ludźmi i lęk przed życiem, szukają oparcia w otoczeniu, jego aprobaty, gdyż sami nie czują się siebie pewni. Jeśli u histeryków potrzeba aprobaty co o mnie pomyślą, wynika z braku ustabilizowanego systemu wartości, to u psychastenika jest ona następstwem słabego związania z życiem. Dwa podstawowe prawa biologiczne są słabo fiksowane w naturze psychastenika. U histeryka działa słabo drugie prawo, nie jest one w pełni zdolne do miłości, u psychastenika zawodzą oba prawa. Stąd jego potrzeba szukania oparcia w otoczeniu. Jeśli histeryk często zmienia swe hierarchie wartości i ma ich jednocześnie kilka, to dlatego, że w gruncie rzeczy ich nie bardzo potrzebuje. Najważniejszym dla niego bowiem problemem jest utrzymać się na powierzchni życia za wszelką cenę, a więc wyeksponowane jest pierwsze prawo biologiczne. Psychastenik nie ma tego uchwytu, jest on luźno z życiem związany i na tym prawdopodobnie jego słabość psychiki polega. Dla niego systemy wartości są ważne, gdyż nadają sens jego życiu. Kto nie trzyma się życia na zasadzie naturalnej, to jest obu praw biologicznych. Ten musi trzymać się go na zasadzie sztucznych wartości, jak poczucia obowiązku, swego posłannictwa, jakichś ideałów i tym podobne. System wartości odgrywa zasadniczą rolę w formowaniu decyzji. Pobudza on do działania, to jest do zmiany potencjalnych struktur czynnościowych w struktury zrealizowanej i od niego zależy wybór potencjalnych struktur czynnościowych do realizacji. Systemy biologiczne są zazwyczaj silniejsze od systemów społecznych i kulturowych. Na przykład głód jest silniejszym czynnikiem w systemie wartości niż formy towarzyskie związane z jedzeniem psychastników brak silnego powiązania z życiem, słabe działanie obu praw biologicznych, powoduje słabość ich systemów wartości, stąd słaby u nich współczynnik realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, żyją więcej marzeniami niż rzeczywistością i stąd ich trudności w podjęciu decyzji. Ludzkie bowiem wahanie się, co lito, zwiększa się w miarę oddalania się od pozycji zwierzęcych, to jest biologicznych. Imperatywy biologiczne są twarde i bezwzględne, często działają na zasadzie automatyzmów, bez udziału świadomości. Stanowią one według ludzkiej osobowości, to jest jej zasadniczą hierarchię wartości. U psychasteników ten rodzeń jest słaby i dlatego nazwa jest trafna. O tej nazwie trzeba zawsze w leczeniu psychasteników pamiętać. Pierwszym celem w kontakcie z psychastenikami jest starać się ich wzmocnić. Wzmocnić drugiego człowieka możemy przede wszystkim przez poprawę jego autoportretu. Gdy czuje się on akceptowany przez otoczenie społeczne, choćby to otoczenie stanowiła tylko nasza osoba, wówczas łatwiej mu wyjść naprzeciw świata otaczającego, łatwiej mu przekształcać potencjalne struktury czynnościowe w struktury zrealizowane. Realizacja bowiem potencjalnej struktury w znacznej mierze zależy od prawdopodobieństwa jej akceptacji w otoczeniu społecznym na ogół odrzucamy te struktury potencjalne, które mają małe szanse akceptacji. Tylko struktury oparte na bardzo silnym systemie wartości. Takim silnym systemem jest najczęściej system biologiczny, mogą być realizowane nawet przy małym prawdopodobieństwie akceptacji. Psychastenik nie dysponuje silnym systemem wartości i dlatego musi się opierać na akceptacji otoczenia. Dzięki akceptacji zwiększa się współczynnik prawdopodobieństwa realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. To co dotychczas było tylko impotentia, teraz częściowo przynajmniej ulega realizacji. Psychostenik dzięki temu mniej zaczyna żyć marzeniem, a więcej rzeczywistością. Akceptacja osłabia hamujące działanie układu samokontroli. Czując się akceptowanym człowiek staje się mniej krytyczny w stosunku do samego siebie, łatwiej wyrzuca z siebie, realizuje te struktury potencjalne, które by przy braku akceptacji zatrzymał w sobie. Realizacja wprowadza struktury czynnościowe z indywidualnego świata w świat wspólny. Jeśli cokolwiek z naszych przeżyć uzewnętrznia się, czy to w formie słownej, czy aktywności ruchowej czy mimiki, gestu, działalności twórczej i tym podobne, to przez sam fakt uzewnętrznienia przestaje być czymś wyłącznie własnym, a staje się wspólnym, wchodzi w ludzką wspólnotę, staje się cząstką noosfery, to jest środowiska kulturowego człowieka, w przeciwstawieniu do biosfery, jego środowiska naturalnego. Przed każdą decyzją przekształcenia potencjalnej struktury czynnościowej w zrealizowaną musi być uwzględnione prawdopodobieństwo jej akceptacji w ludzkiej wspólnocie. Z tego powodu metabolizm informacyjny ma zawsze charakter społeczny. Nawet struktury czynnościowe parek biologiczne mają swoją oprawę społeczną, Wystarczy wspomnieć, jako prawa ta wpływa na formy przyjmowania pokarmu, życia seksualnego i tym podobne. Poczucie, że jest się akceptowanym przez otoczenie, przenosi się na struktury czynnościowe, w myśl zasady jeśli ja, to i moje, jeśli ja jestem akceptowany, to akceptowane też będzie to, co mówię, robię i tak dalej. Prawdopodobieństwo akceptacji wzrasta, a z nim prawdopodobieństwo realizacji. U psychasteników współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest mały, występuje u nich znaczna przewaga potencjalnych struktur czynnościowych nad zrealizowanymi, co nie wpływa korzystnie na rozwój człowieka i w skrajnych wypadkach może prowadzić do psychotycznego urealnienia. Napór potencjalnych struktur czynnościowych jest tak duży, że rozbijają one granice oddzielającą świat wewnętrzny od zewnętrznego i potencjalne struktury stają się rzeczywistością psychotyczną. To jest nie realizują się w przestrzeni jasnej, wspólnej wszystkim ludziom, ale w przestrzeni ciemnej, psychotycznej która mimo iż jest zewnętrzna, nie jest wspólna, gdyż to, co zostaje do niej z wnętrza wyrzucone, nie ma społecznej oprawy, jest wartością czysto indywidualną, a przez to dla otoczenia niezrozumiałą, inną. Dlatego w procesie decyzji ważny jest moment obliczenia prawdopodobieństwa akceptacji przez otoczenie społeczne. Bez tego prawdopodobieństwa struktura czynnościowa mimo swego uzewnętrznienia nie nabiera charakteru społecznego. Metabolizm informacyjny traci swą istotną cechę, to jest swój społeczny charakter. Informacja staje się ściśle prywatna i tym samym przeważnie niezrozumiała. Człowiek bowiem rozumie przede wszystkim to, co jest publiczne. Intymna, własna część znaku, informacji, jest dla niego przeważnie niedostępna, poza tymi oczywiście informacjami, które są przez niego samego wytworzone. Nie uwzględniając więc prawdopodobieństwa akceptacji, człowiek jest skazany na dialog z samym sobą, gdyż nikt inny zrozumieć go nie może. Metabolizm informacyjny przestaje być wymianą informacji, gdyż wymiana ta staje się jednoosobowa. W tym ujęciu można psychozę traktować jako przejściowe przerwanie komunikacji międzyludzkiej. Rozważania powyższe miały za celu uświadomienie roli akceptacji społecznej w życiu człowieka. Bez niej może być zakłócony, a nawet przerwany metabolizm informacyjny, który stanowi istotny atrybutu życia, zwłaszcza życia ludzkiego. Jeśli swoistą tragedią histerka jest to, że jego największe pragnienie życia na ogół się nie spełnia, nie jest on bowiem akceptowany przez otoczenie, to psychastenik tego rodzaju tragedii, na szczęście, nie przeżywa. Stosując się jakby do ewangelicznej zasady kto się wywyższa, rząd będzie i tak dalej, otoczenie społeczne poniża histeryka, a wywyższa psychastenika. Może w tym różnym stosunku środowiska społecznego do histeryków i psychasteników zawiera się ukryta harmonia, która w ciągu wieków ewolucji wytwarza się między jednostką a środowiskiem. Jak starano się tu przedstawić, histeryk ma swój punkt oparcia, jest nim pierwsze prawo biologiczne, natomiast psychastenik jest tego punktu pozbawiony. Jest on słabo z życiem związany i gdy histeryk może w końcu obejść się bez aprobaty otoczenia, psychastenik nie może. Psychastenicy są lubiani przede wszystkim za te cechy, których pozbawieni są histerycy, a więc za skromność, rzetelność, obowiązkowość, pracowitość. W społeczeństwie polskim przeważają typy historyczne i psychasteniczne. Polski typ historyczny odpowiada najsilniej temu, co przed laty Brzezicki opisał jako typ skirtotymny, od gr. Skirta o tańcze, jest to typ w zasadzie szlachecki, polskie zastaw się a postaw się, Polones, samosierra, szarża ułanów na czołgi, polskie sejmikowanie, polskie liberum veto i tzw. polnische wirtschaft, przedziwna mieszanina cnut i wat. Polski psychostenik to jakby typ polskiego kmiecia, cichy, spokojny, pracowity, nie wadzący nikomu, czasem tylko swój steniczny kolec ukazujący, wówczas poczciwy polski kmieć przeraża obrazem Jakubaszei, jest uparty i twardy w ciężkich warunkach życia. Ten dziwny rozkład naszego społeczeństwa na ludzi, którzy gadają i na tych, którzy pracują, utrzymuje się przez wieki mimo zmian warunków życia, zmian ekonomicznych, ustrojowych i tym podobne. Byłby to przykład trwałości struktur społecznych, mimo że czasy bardzo się zmieniły, model szlachecki i kmiecy społeczeństwa się utrzymał. Może model ten zapewnia pewnego rodzaju równowagę społeczną. Jedni pracują, a drudzy błyszczą i gadają. Problem charakteru narodowego jest dotąd sprawą sporną. Jedni go uznają, inni natomiast uważają za fikcję. Wydaje się, że warunki geograficzne, klimatyczne, układy społeczne i ekonomiczne itd. powodują, że pewne cechy osobowości są w danym środowisku korzystniejsze z punktu widzenia adaptacji do tegoż środowiska. Ludzie obdarzeni tymi cechami mają większe szanse propagacji niż ludzie cech tych pozbawieni, też z czasem genotyp, genetic Pol polaryzuje się w kierunku tych cech. Teoretycznie można więc przyjąć istnienie charakteru narodowego, i to nawet opartego na swoistym genotypie. Jaki jest naprawdę, nie wiadomo, niektóre narody, na przykład żydowski, wykazują bardzo trwałe, utrzymujące się przez wieki cechy charakteru, z drugiej jednak strony cechy te wyraźnie ulegają fluktuacji zależnie od tego, czy ludzie rzekomo obdarzeni tym charakterem narodowym żyją w diasporze, czy w swym wolnym państwie. Do pewnego stopnia analogicznie zmieniają się narodowe cechy Polaków zależnie od tego, czy żyją oni wśród swoich, czy wśród obcych. Nie jest tu rzadkim zjawiskiem, że Polacy, nieznośni i bezproduktywni wśród swoich, stają się zdyscyplinowani i twórczy wśród obcych, tak że nieraz dochodzi się do smutnego wniosku, iż powinni oni raczej żyć w diasporze. Uwagi powyższe mają charakter bardzo hipotetyczny, dotąd brak odpowiednich naukowych obserwacji nie pozwala wypowiedzieć się autorytatywnie na temat charakteru narodowego. Niemniej psychiatra musi zdawać sobie sprawę z tego, w jakim środowisku ludzkim pracuje, gdyż w zależności od niego różne problemy, między innymi też cechy osobowości, wysuwają się na plan pierwszy. W Polsce psychiatra ma przeważnie do czynienia z psychastenikami i historykami, te bowiem dwa typy osobowości z pewnością w naszym kraju przeważają. Mimo skrajnych różnic między obu typami osobowości istnieje między nimi zasadnicze podobieństwo. Zarówno histercy, jak i psychastenicy szukają afirmacji otoczenia i zarówno jedni, jak i drudzy mają kłopoty z własnym autoportretem, jaki ja jestem. Oba problemy świadczą o pewnej niedojrzałości emocjonalnej. Dojrzałość emocjonalna... Jeśli istnieje, wyraża się bowiem m.in. pewnej niezależności od otoczenia, człowiek dojrzały nie musi wciąż szukać oparcia w otoczeniu, ma on swoje zdanie, a także w zdolności możliwie obiektywnego i krytycznego spojrzenia na samego siebie, człowiek dojrzały nie musi wciąż oglądać się za potwierdzeniem siebie w otoczeniu. W związku ze wspomnianymi zasadniczymi podobieństwami między charakterem historycznym a psychastenicznym podejście psychoterapeutyczne do ludzi z obu kręgów osobowości ma wiele cech wspólnych. Zarówno jedni, jak i drudzy wymagają afirmacji. Muszą czuć w lekarzu oparcie. Czasem on jest jedyną osobą, która ich rozumie i nie odrzuca. Drugim problemem jest autoportret, zarówno jednych, jak i drugich należy nauczyć umiejętności bardziej obiektywnego spojrzenia na samego siebie. Histeryk ma zwykle tendencję do niedostrzegania swoich wad, a psychastenik do ich wyolbrzymiania. Umiejętność obiektywnego spojrzenia na samego siebie należy do najtrudniejszych umiejętności ludzkich, wymagających dużej dojrzałości i życiowego doświadczenia. Człowiek obdarzony taką umiejętnością uwalnia się w znacznym stopniu od nacisku zwierciadła społecznego, staje się bardziej niezależny i odważny w swych sądach i sposobach zachowania się. Jest to ważny stopień w osiągnięciu ludzkiej wolności. Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka, wspominano już o tym, jak siła ta, niewyładowana, może wyzwolić się w formie psychotycznej. Schizofrenia jest patologicznym zdobyciem wolności kosztem realności i w końcu niewoli już nie w świecie rzeczywistym, ale psychotycznym, Powstałem dzięki projekcji tego, co najbardziej własne i intymne, w świat otaczający. Psychiatra, który stara się uczyć swego pacjenta obiektywnego spojrzenia na samego siebie, broni go tym samym przed patologicznym zniekształceniem rzeczywistości. Wzmacnia też jego hierarchię wartości, dzięki czemu proces decyzji przebiegał takiego człowieka sprawniej. U histeryka ważne jest rozszerzenie i pogłębienie świadomości, musi on zmniejszyć ciężar procesów dokonujących się poniżej progu świadomości. U psychastenika natomiast ważne jest zredukowanie balastu potencjalnych struktur czynnościowych i zwiększenie liczby zrealizowanych struktur czynnościowych. Psychastenik, który nabiera wiary w siebie, łatwiej decyduje się na realizację swych potencjalnych struktur. Współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych wzrasta, dzięki czemu staje on na gruncie bardziej realnym. Świadomość psychastenika jest zwykle przeciążona potencjalnymi strukturami czynnościowymi, należy ją trochę odciążyć, zwłaszcza że to, co w świadomości psychastenika zalega, jest zwykle dla niego przykre i wiąże się z negatywnym obrazem własnej osoby. Gdy psychastenikowi uda się zwiększyć liczbę struktur czynnościowych zrealizowanych, wówczas zmniejsza się ciężar jego świadomości, nabiera on większej wiary w siebie, proces decyzji staje się łatwiejszy. By do tego doszło, psychastenik musi uwierzyć w aprobatę otoczenia, że to, co zrealizuje, nie zostanie przez otoczenie odrzucone, potępione, wyśmiane i tym podobne. U psychostanika zrealizowane struktury są często obarczone poczuciem winy, dotyczy to też struktur potencjalnych, ale w mniejszym stopniu niż zrealizowanych, aprobata otoczenia zmniejsza poczucie winy i tym samym zmniejsza ciężar świadomości. U histeryka problem przedstawia się odmiennie. Jego świadomość jest stosunkowo płytka, zbyt łatwo realizuje on swe potencjalne struktury czynnościowe. Należy dążyć u niego do rozszerzenia pola świadomości i jego pogłębienia. Dzięki temu realizacja potencjalnych struktur czynnościowych nie będzie tak gładko przebiegać. Histeryk zacznie odczuwać granice między swoim marzeniem a rzeczywistością. Jego obraz otaczającego świata i własnej osoby będzie mniej zakłamany. Jest to punkt może najbardziej krytyczny w psychoterapii histeryków. Histerk boi się prawdy i nieraz rozpaczliwie się przed nią broni. By mógł on tę prawdę ujrzeć, rozszerzenie pola świadomości musi mieć poczucie silnego oparcia w otoczeniu, to jest w osobie terapeuty. Człowiek szuka wsparcia swych bliźnich przede wszystkim w tych sytuacjach, w których sam czuje się niepewny. Prawdopodobnie dlatego jego przekonania dotyczące spraw metafizycznych, religijne, norm obowiązujących w stosunkach między ludźmi, moralne, polityczne i tym podobne mają przeważnie charakter grupowy. Przeświadczenie, że nie tylko ja jestem tego zdania w sprawach niejasnych i wątpliwych, bezsprzecznie dodaje siły temu przekonaniu. Ani histercy, ani psychastenicy nie są pewni swego stanowiska. Niepewność ta ma jednak odmienne przyczyny u jednych i u drugich. U psychasteników niepewność wynika z trudności decyzji. Oczywiście jest to powiązanie przyczynowe typu kolistego, bo trudność decyzji jest z kolei następstwem niepewności. Ale nie mogąc realizować swych potencjalnych struktur czynnościowych, psychastenik jest wciąż jakby w próżni zawieszony, nie może sprawdzić sam siebie. Dlatego tak bardzo potrzebne mu jest wsparcie otoczenia. Natomiast histeryk przez łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych osiąga pozoną pewność siebie, w głębi jednak nie czuje się pewny, dlatego też grączkowo szuka aprobaty otoczenia. Nie znajduje jej jednak, gdyż jego obraz otaczającego świata i własnej osoby nie jest zgodny z opinią otoczenia. Istnieje tu pewna analogia między postawą paranoika a histeryka. Prawda paranoika jest też niezgodna z prawdą otoczenia i paranoik uporczywie walczy o nią, w jej obronie staje niekiedy przeciw całemu otoczeniu, chce przekonać otoczenie o swojej racji. Histeryk też chce zdobyć aprobatę otoczenia dla swojej prawdy, czuje się pokrzywdzony, gdy jej uzyskać nie może. Różnica polega na tym, że prawda histeryka nie odbiega tak bardzo od prawdy otoczenia jak prawda paranoika. Histeryk więc ma większe niż paranoik szanse przekonania otoczenia o swej racji. Ale może właśnie dlatego trudniej jest nieraz wyprostować skrzywienie obrazu świata i własnej osoby u histeryka niż u paranoika. Niejednokrotnie paranoik prędzej uwierzy, że nie jest prześladowany przez różnego rodzaju kliki, niż histeryk, że nie jest najbardziej ze wszystkich pokrzywdzony, najbardziej przepracowany, najbardziej chory i tym podobne. Pewność paranoika co do własnej prawdy jest na ogół większa niż histeryka i dlatego histeryk zwykle gwałtownie o nią walczy niż paranoik. Zazwyczaj bowiem walczy się najgoręcej o to, o czym się nie ma całkowitego przekonania. Warto tu może wspomnieć o socjologicznych obserwacjach poczynionych na członkach sekty wierzącej w rychły koniec świata. Do dnia rzekomego końca świata trzymali oni swoją prawdę w tajemnicy. Nie szukali nowych wyznawców, uważali się za wybranych, którzy, jedyni z całej ludzkości, unikną zagłady. Gdy w oznaczonym dniu do końca świata nie doszło, nie stracili oni wprawdzie wiary w słuszność w swojej prawdy, ale od tego czasu zaczęli gorliwie się reklamować i szukać nowych wyznawców. Paranoik jest przekonany o swojej prawdzie i na ogół nie musi tak usilnie o nią walczyć jak histeryk. Histeryk nie jest jej pewien i dlatego wciąż szuka nowych wyznawców. Może dlatego między innymi tak łatwo realizuje on swe potencjalne struktury czynnościowe, gdyż chce przez to udowodnić otoczeniu swoją rację. Teatr historyczny jest częściowo dowodem w procesie histeryka o jego prawdę. Z praktyki psychiatrycznej wiadomo, że zarówno objawy konwersji historycznej, jak i cechy osobowości historycznej nasilają się, gdy otoczenie nie akceptuje histeryka, gdy odrzuca go od siebie. Należy tu wyraźnie rozróżnić akceptację objawów, konwersji czy cech osobowości od akceptacji osoby historyka. Akceptacja objawu czy cechy osobowości wzmacnia dane objaw czy cechę w myśl ogólnej zasady, że każda akceptacja przez otoczenie zrealizowanej struktury czynnościowej wzmacnia jej dalszą realizację. Natomiast akceptacja osoby historyka mimo jej cech i objawów historycznych osłabia te cechy i objawy, gdyż historyk czując, że jest aprobowany, nie musi już tak silnie walczyć o aprobatę otoczenia. O tej różnicy często się zapomina w podejściu do historyków, potępiając ich cechy osobowości i objawy konwersyjne, potępia się ich samych i odwrotnie, a ich, aprobuje się nieraz ich cechy osobowości i ich objawy. Oczywiście na człowieka staramy się zawsze patrzeć całościowo, ale w tym wypadku trzeba dokonać pewnego rodzaju dysocjacji, oddzielić całość człowieka od jego objawów konwersyjnych i jego historycznych cech osobowości. Należy tu podkreślić różnicę między podejściem do psychasteników a podejściem do histeryków. Psychastenik wymaga aprobaty nie tylko swojej osoby jako takiej, ale też swoich zrealizowanych, a także potencjalnych struktur czynnościowych, gdyż aprobata struktury czynnościowej wzmacnia jej realizację. Natomiast u histeryka nie ma potrzeby wzmacniania realizacji i tak w wielu wypadkach przebiega ona zbyt łatwo, dlatego dezaprobata dla jego pewnych struktur czynnościowych może być korzystna. W ten sposób u psychastenika dążymy do zwiększenia współczynnika prawdopodobieństwa realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, a u histeryka do jego zmniejszenia. Mówiąc językiem pawłowowskim można się wyrazić, że u psychastenika dążymy do wzmocnienia procesów pobudzenia, a u histeryka do wzmocnienia procesów hamowania, formułując to w terminologii psychoanalitycznej, można powiedzieć, że u psychastenika dążymy do wzmocnienia procesu wid, a u histeryka procesów superego. U psychasteników na ogół nie obserwujemy zafałszowania obrazu rzeczywistości zarówno własnej, jak i otoczenia, przynajmniej nie w tym stopniu, co u histeryków. Pewne, bowiem zafałszowanie istnieje chyba u każdego człowieka, wynika ono już z wrodzonej ułomności ludzkiej natury. U psychastenika zafałszowanie rzeczywistości pochodzi głównie z ciemnego autoportretu, z niedoceniania własnych sił i możliwości, z lęku przed realizacją potencjalnych struktur czynnościowych. Zarówno historycy, jak i psychastenicy w widzeniu siebie i otoczenia potrzebują wsparcia innych ludzi, sami czują się jakby za słabi, by na świat i na siebie spojrzeć własnymi oczyma. Hierarchia wartości odgrywa zasadniczą rolę nie tylko w wyborze tego, co ma w świat otaczający zostać wyrzucone, ale też tego, co ze świata otaczającego ma być przyjętej. Jednym słowem, struje ona dwukierunkowym, na zewnątrz i do wewnątrz, strumieniem informacji. Już na samym obwodzie łuku odruchowego, bo w samych receptorach dokonuje się selekcja, Części informacji zostaje odrzucona jako dla ustroju niepotrzebna. A więc już na tym najniższym poziomie integracji czynności układu nerwowego działa systemy wartości. Niestety, dotychczas nie wiemy, na czym one polega, gdyż tak daleko nasza świadomość nie sięga, obejmuje ona tylko najwyższe poziomy integracji. A trudno nam sobie wyobrazić systemy wartości, który nie znajduje się w polu świadomego. Jeśli więc histerk widzi siebie i otaczającego świat inaczej od nas i jeśli nie można go w żaden sposób przekonać o fałszywości jego spojrzenia, nie powinno nas to irytować, gdyż on sam nie zdaje sobie sprawy z tego zafałszowania, rozgrywa się ono poniżej progu jego świadomości. I możemy mu jedynie pomóc przez rozszerzenie jego pola świadomości. W sposób dość gwałtowny można takiego zabiegu dokonać w transie hipnotycznym, a w sposób bardziej łagodny, ale za to trwalszy, w rozmowach z chorym, w czasie których czuje się on zrozumiany i akceptowany. Histerykowi więc bardzo pomocny jest delfickie gnot Hisrauton, ale musi to być prawdziwe poznanie siebie, sięgające głębiej niż płytka świadomość histeryka. Należy pamiętać o tym, że u każdego człowieka istnieje mniejsza lub większa rozbieżność między świadomą i podświadomą hierarchią wartości, o czym była już mowa. Świadomość jest na ogół bardziej dostosowana do wymagań świata otaczającego, a podświadoma do własnych potrzeb i celów, z których nie zawsze człowiek zdaje sobie sprawę, raczej częściej sam nie wie, czego najwięcej pragnie i czego najwięcej potrzebuje. Ta niewiedza jest główną przyczyną, że stanowi on sam dla siebie zagadkę. W tym sensie każdy człowiek jest po trosze zakłamany wewnętrznie, ale to zakłamanie osiąga szczyty w histerii. A dzieje się tak dzięki temu, że świadomość histeryków jest wyjątkowo płytka i nierozległa. Dlatego też terapia histeryków powinna zmierzać w kierunku jej rozszerzenia i pogłębienia. W psychostenii świadomość jest znacznie głębsza i rozleglejsza niż w histerii, choćby dzięki temu, że większość struktur czynnościowych nie ulega tu realizacji i zalega w świadomości w formie potencjalnej. Ale to zaleganie wywołuje jakby przeciążenie świadomości, za dużo mieści się w niej sprzecznych wątków, Na przykład typowy dla psychosteników wysoki poziom aspiracji przy niskim poziomie wiary w możliwości realizacji, co odbija się ujemnie na zachowaniu obiektywności widzenia świata i własnej osoby. Psychostenika należy też uczyć prawdy o sobie, uczyć oczywiście w sensie psychoterapeutycznym, to jest człowiek musi sam tę prawdę znaleźć, nie można mu jej gotowej podać, gdyż prawda podana, a nie samodzielnie odkryta, z psychiatrycznego punktu widzenia nie ma żadnej wartości. Twierdzenie to odnosi się też do samych psychiatrów, muszą oni prawdę psychiatryczne sami odkryć, odkryte przez innych pozostają dla nich zawsze obce, dlatego psychiatry nie sposób się nauczyć, trzeba ją przeżyć. To uczenie prawdy przebiega jednak u psychastenika w odwrotnym kierunku niż u histeryka. U histeryka dąży się do obciążenia świadomości przez jej rozszerzenie i pogłębienie, u psychastenika dąży się do jej odciążenia przez realizację potencjalnych struktur czynnościowych. Psychastenik bowiem często jakby się dusi pod ciężarem sprzecznych i często dla siebie przykrych potencjalnych struktur czynnościowych. Gdy część z nich zrealizuje, czuje się swobodniejszy. Nie należy łudzić się nadzieją, że psychastenika czy histerka da się całkowicie zmienić, to znaczy, że pod naszym wpływem stracą oni swe psychasteniczne czy histeryczne cechy osobowości. Wielu entuzjastów psychoterapii nie uważa, że przy stosowaniu odpowiednich metod i technik psychoterapeutycznych można zmienić strukturę osobowości człowieka i nawet sądzą oni, że taki jest cel właściwy psychoterapii. Wydaje się, że psychoterapeuci cierpią, podobnie jak psychastenicy, na znaczne wygrowanie poziomu aspiracji, co może, podobnie jak u psychasteników, być wynikiem zalegania potencjalnych struktur czynnościowych. W psychiatrii bowiem możliwości realizacji potencjalnych struktur czynnościowych w porównaniu z innymi dyscyplinami medycyny klinicznej, np. z chirurgią, są niewielkie. Człowiek oczywiście w ciągu swego życia się zmienia i zmienia się jego osobowość, ale zasadnicza jej struktura raczej się utrzymuje od dzieciństwa aż do śmierci. Dotyka się tu niezwykle trudnego zagadnienia dialektycznej zmienności i niezmienności natury ludzkiej. W każdym razie należy być bardzo ostrożnym i krytycznym w ocenie własnych możliwości zmieniania innych ludzi, gdyż zbytnia wiara w takie możliwości po prostu tylko ośmiesza psychoterapeutę.